Jesteśmy nad Polskim Morzem, na zachodzie powiatu kuckiego i tu odbywa się pokaz maszyn. Ładowarki teleskopowe Manitu, jest to taki demo tour, który odbywa się na terenie całego kraju. Akurat dzisiaj odbywa się on w miejscowości Połkówko, organizowany przez firmę Amatech. No właśnie, tutaj słyszymy w tle co to jest za urządzenie. Ładowarka teleskopowa Manitu 840 model. 8 metrów teleskop wysunięty do góry i 4 tony ładowności. A jak Pomorzanie podchodzą do Waszych maszyn? Czym ich zachęcacie? Co macie ciekawego do zaoferowania? Generalnie oprócz produktów Manitu oferujemy maszyny Amazonę, Krone i ciągniki rolnicze Kubota. Zachęcamy w sposób no generalnie targi, reklamy, no i zdecydowanie najwięcej pokazów takich jakby praktycznych, nie? bo to jest dzisiaj chyba najlepszy sposobem, zdecydowanie lepszym aniżeli taka reklama. To wie, czy nie prasowa. No Bo tutaj yy, też rolnik może wsiąść sprawdzić jak to działa. Dokładnie tak, to jest właśnie duży plus. Po prostu może tego jakby dotknąć, posmakować, yy, popracować w gnoju, pod, podnosić baloty, czy nawet pokopać trochę w ziemi. Nie? Dużo, dużo łatwiej podjąć decyzję, porównać do jakiejś tam innej konkurencji powiedzmy, kiedy się wynaje. No ponad 200 tysięcy złotych, no jednak dzisiaj już warto spróbować jakby. No, w praktyce tych maszyn, nie? Rolnicy chętnie przyjeżdżają, chętnie sprawdzają. No widzi pani, to jest też taki temat yy, z temat rzeka bym powiedział. No, z, y, nie ma jakiegoś, jakiegoś zł, złotego środka. Generalnie czasami jest tak, że jest masa ludzi, a czasami jak się organizuje pokaz, jest znam, osób, nie 5-6 osób, To naprawdę zależy od pogody, zależy od y, tych, generalnie nasilenia prac y, polowych, które się odbywają od masy, masy różnych czynników, no generalnie jak ja już pracuję w tej branży około 13 lat, no kiedyś była większa euforia, więcej tych osób, dzisiaj ODR-y organizują sporo targów rolniczych, plus, te, plus agroshow, polagry, wszelkiego rodzaju inne imprezy, no już trochę, klienci już posmakowali trochę tej, tych maszyn przez tą Unię Europejską, już Konkretnie przyjrzają tylko ci, co już chcą dotknąć. Czyli to już prawie zdecydowani. Tak myślę. Mhm. A czy to nie jest troszeczkę też tak, że ten rynek maszyn przez ostatnie, kilka, kilkanaście lat dosyć mocno się już nasycił, dlatego że rolnicy mocno zmodernizowali już swoje gospodarstwa? Też prawda, no też prawda, ale potrzeby są by bardzo duże. Nie? No generalnie. No... Jeszcze jest naprawdę potrzeb bardzo, bardzo dużo, nawet jadąc przez, naszą, przez nasz kraj, nawet i województwo no widać tego sprzętu jest generalnie bardzo mało. Nie? Znaczy yy, w yy, stosunku do jakiejś, naszej tej struktury agralnej, do ilości gospodarstw, nie? bo naprawdę jak pani weźmie tą całą listę yy, klientów, którzy się zcytowali, to jest ile? 600, 500 osób, 600, tylko że te maszyny zachodnie no, rzucają się w oczy i czasami się wydaje, że tego jest bardzo, bardzo dużo. W rzeczywistości potrzeby są. A niech pan powie, jak to z finansowaniem będzie wyglądało, bo ten rok zapowiada się trochę ciężej, bo przecież Prof się skończył, tak? Generalnie tak, tak, tak, tak. Tak. No i... no, producenci na przykład jak firma Krone czy Manitu y, organizują, organizują no mają, posiadają swoje własne finansowania fabryczne. Jest to z, z kilka procent niżej w porównaniu do jakiego kredytu komercyjnego, który rolnik może powiedzmy sobie wziąć na <coughs> zakup maszyn. A w przypadku maszyn Krone to jest praktycznie na oprocentowanie kredytu preferencyjnego na poziomie 3,9%, ale warunkiem jest to, żeby... Ten kredyt nie trwał dłużej niż 4 lata. Czyli de facto firma kredytuje rolników? Tak, jak tę najbardziej. Tak, tak, nie tak. ma konieczności chodzenia tak, do banków tak, tak, komercyjnych. tak? tak. tak? Wie panie, co to są jakieś takie trendy, które się przyniesie osoby no, z zachodu, tak? bo tam już są bardzo popularne nawet i kredy, kredyty tak zwane 0%. No. Czyli rozłożenie płatności na raty. Dokładnie tak, nie? bo to jednak te. Pieniądze unijne, czy jakaś taka preferencja w zakupie, czy jakieś dopłaty. No, generalnie no, są w jakiejś tam formie, ale generalnie się już w może większości może powiedzieć, krajów skończyły. W głównie się odbywa na zachęcie no, zakupu preferencyjnego, tak zwane 0%, no, popularne w różnych marketach. A z której maszyny tutaj obecnej jesteście Państwo najbardziej dumni, zasługuje ona na największą uwagę, jest szczególna? Szczególnie była za model Manitou. MLT 840, nowy model z nowym silnikiem, z nowymi parametrami, fajna maszyna. Oprócz tego jeszcze jedną maszynę bym bardzo polecił, rozsiewacz nawozów Amazonę z systemem GPS, czyli bardzo fajna rzecz, która powoduje, że oszczędza klient, rolnik, nawóz poprzez jakąś taką precyzyjną aplikację na polu.